To są informacje Polskiego Radia 24. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie jeszcze tej nocy. Trump grozi Iranowi zniszczeniem cywilizacji. Polski kierowca zatrzymany po katastrofie we Francji. Pociąg TGV zderzył się z ciężarówką. Bliskie kontakty Orbana z Putinem. Bloomberg ujawnia zapisy rozmów premiera Węgier z prezydentem Rosji. Minęła 17. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Amerykańskie ultimatum dla Iranu dobiega końca. Prezydent Donald Trump grozi eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i ostrzega, że tej nocy cała cywilizacja zginie. We wpisie na platformie Truth Social amerykański przywódca sugeruje, że najbliższe godziny mogą przynieść przełom albo katastrofę. Donald Trump napisał, że, tu cytat, cała cywilizacja zginie tej nocy i nigdy nie zostanie odbudowana, choć, jak dodał, nie chce, aby do tego doszło. Wskazał też na możliwość całkowitej zmiany reżimu w Iranie i pojawienia się mądrzejszych, mniej zradykalizowanych przywódców, co jego zdaniem mogłoby przynieść pozytywny przełom. Amerykański prezydent określił nadchodzącą noc jako jeden z najważniejszych momentów w historii świata i podkreślił, że 47 lat wyzysku, korupcji i śmierci w Iranie w końcu się zakończy. Jan Olencki, Polskie Radio. Tej nocy mija termin ultimatum postawionego Iranowi przez Waszyngton. Teheran miał w tym czasie zawrzeć ostateczne porozumienie ze Stanami. Tymczasem jak podaje Reuters, mimo nasilających się ataków trwają próby doprowadzenia do rozmów między USA a Iranem z udziałem państw regionu. Amerykańskie wojsko zaatakowało tymczasem irańską wyspę Kark, kluczową dla gospodarki Teheranu, przez którą przechodzi około 90% irańskiego eksportu ropy naftowej. Polski kierowca ciężarówki zatrzymany po zderzeniu z pociągiem TGW we Francji. W porannej katastrofie zginął 56-letni maszynista, kilkanaście osób zostało rannych. Na pokładzie kolei dużych prędkości było blisko 250 pasażerów. Prokuratura przekazała, że wszczęto śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym. 30-letni kierowca z Polski został aresztowany za umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa. Ciężarówka przewoziła do Francji mobilny most wojskowy, który był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii, o czym informowała Armia francuska. Premier Węgier miał w ubiegłym roku zapewniać Władimira Putina, że zrobi wszystko, by mu pomóc zakończyć wojnę na Ukrainie. Tak podała agencja Bloomberg. Ujawniony rządowy raport z rozmowy telefonicznej ujawnia bliski stopień zażyłości między politykami. Orban miał dodać, że jest do dyspozycji Putina w każdej sprawie, w której może pomóc. W ocenie wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego obecne władze na Węgrzech są najbardziej proputinowskimi w Unii Europejskiej i działają przeciwko wspólnocie. Wspieranie tego zbrodniczego reżimu nie jest w interesie Polski i nie jest w interesie Unii Europejskiej. Premier Orban blokuje nam 500 milionów euro, 2 miliardy złotych. Blokuje 90 miliardów euro na pomoc wojskową Ukrainie, która uchwaliły wszystkie państwa Unii Europejskiej poza Węgrami. No jest to współpraca z, z naszym nieprzyjacielem. No zażyłość premiera Węgier z prezydentem Rosji pytaliśmy też Marka Suskiego z Prawej Sprawiedliwości. No, nie podoba mi się. Na Co ma mi się podobać? Putin jest zbrodniarzem na pat na sąsiadów, nam wygraża, a pamiętając historię Rosji, czy to carskiej, czy to sowieckiej i teraz tych zapowiedzi Putina, no to przy zdrowych zmysłach Polakowi działanie Putina nie może się Podobać. Ujawnione przez Bloomberga dokumenty są kolejnym dowodem na bliskie relacje najważniejszych węgierskich polityków z władzami Rosji. Kilkanaście dni temu ujawniono taśmę z nagraniem rozmowy szefów rosyjskiej i węgierskiej dyplomacji. Piorun uderzył w samolot lotu lecący z Warszawy do Stambułu. Maszyna zawróciła i bezpiecznie wylądowała na lotnisku Chopina. Jak przekazał Polskiemu Radiu rzecznik prasowy lotu Krzysztof Moczulski, nikomu nic się nie stało. Maszyna została uderzona piorunem. Pilot podjął decyzję o powrocie na lotnisko w Warszawie. Do tego lądowania doszło po wypaleniu paliwa w tak zwanym holdingu. Samolot wylądował w Warszawie. Zaczyna się wiosna, więc te zdarzenia z udziałem piorunów będą coraz częstsze. Standardowo po uderzeniu Pioru na zlekane jest wykonanie przeglądu. Pasażerowie polecieli do Stambułu innym samolotem. Specjalny koncert w związku z wyjątkowym podwójnym jubileuszem Jerzego Maksymiuka z okazji 90. urodzin i 70-lecia pracy artystycznej wybitnego dyrygenta, pianisty i kompozytora pojutrze w Filharmonii Narodowej wystąpią orkiestra i chór Filharmonii oraz Symfonia Warsawia, mówi jej szef Janusz Marynowski. Dokładnie w dniu urodzin to uhonorować w najwyższym stopniu. Symfonia Warsawia zagra koncert Filharmonii Narodowej. Nie będzie to normalny koncert.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 Na termometrach średnio od 6 do 12 stopni. Na wschodzie kraju dość deszczowo. Tam też obowiązują wciąż alerty przed silnym wiatrem. Nieco więcej słońca można szukać na Pomorzu Zachodnim i południowym Zachodzie Polski. Jest wtorek, 7 kwietnia, 6 minut po godzinie 17. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Teraz zaglądamy do regionów. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Na początek Wielkopolska. Kobieta, która obraziła i zaatakowała Ukrainki w centrum Poznania usłyszała zarzuty. Do zdarzenia doszło w Wielką Sobotę. Z jedną z poszkodowanych rozmawiał Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Dzień dobry Szymonie. Dzień dobry. Powiedz jak opisywała przebieg tego zdarzenia. Było po 23:00, według pani Dari, która w Polsce mieszka od niedawna. Całość miała miejsce pod nomenomen Centrum Kultury Zamek. Zobaczyła, że napastniczka zaczepiała obcojęzyczne nastolatki. Gdy w jej obronie stanęły inne kobiety, zaczęły ją, zaczęła ją wyzywać i uderzać. Ta napastniczka zataczała się, bełkotała. Całość została nagrana przez moją rozmówczynię. Proszę posłuchać, jak o tym mówiła. Dziewczyna odpycha Polkę od dzieciaków. Pani krzyczy do dziewczyn ksenofobiczne słowa, bo usłyszała, że chyba mówią nie po polsku. Dziewczyny mieli 14-15 lat. Polka pani zaczęła zrzucać się na tą dziewczynę, która zaczęła bronić tych dziewczynek. I ja postanowiłam, że pójdę pomóc jej i zacznę nagrywać, żeby mieć materiale jakieś dla policji. Jestem w domu! Wy... Ona po prostu łapie mnie za włosy i za, zaczyna sięgnąć w dół. Stałam cała zapłakana, cały płaszcz miałam w swoich włosach. Szymon, kobieta widoczna na nagraniu jest już w rękach policji. Powiedz co jej grozi. Rzeczywiście, wczoraj policjanci zatrzymali w tej sprawie 35-letnią mieszkankę Poznania. Jest dobrze znana mundurowym, ma bardzo bogatą kartotekę. Dzisiaj Monika B. usłyszała zarzuty, jak przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak, odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej oraz za znieważenie dwóch kobiet z powodu ich przynależności narodowej. Za zarzucane czyny grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności. Podczas przesłuchania potwierdziła Ksenofobiczny charakter zdarzenia. Tak relacjonował to prokurator Wawrzyniak. Kobieta jednocześnie stwierdziła, że to ona była ofiarą. Ona została zaczepiona przez pokrzywdzone i się broniła. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji, a także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych. Ja o te sprawy zapytałem doktora Zbigniewa Szmyta, specjalistę z Centrum Badań Migracyjnych UAM. Jak to interpretować? Jego zdaniem to incydent, który choć jest przejawem pewnej niechęci budowanej przez polityków czy w mediach społecznościowych, no to nie stanowi wymiernego przykładu świadczącego o ogólnym stosunku Polaków do Ukraińców. Wyrażał to tymi słowami. System oceniamy po reakcji na błąd, a, a nie tylko ze względu na sam błąd. I tutaj reakcja i społeczeństwa, i policji była właściwa. Natomiast niepokojące jest to, że to nie jest jednostkowy wypadek. Mamy do czynienia z powtarzającymi się ekscesami. I te wszystkie informacje zebrał Szymon Majszak z Radia Poznań. Bardzo dziękuję. A teraz przenosimy się na Lubelszczyznę. Nie tylko tam strażacy wciąż walczą ze skutkami wichury. Wczoraj w całym kraju ponad 3000 interwencji. Dziś od północy do godziny 16. tych interwencji jest blisko 500. No właśnie, wczoraj na Lubelszczyźnie no, dużo się działo, nazwijmy rzeczy po imieniu. Z nami jest Tomasz Maczulski z radia Lublin. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa. Powiedz czy strażacy cały czas mają dużo pracy, jak radzą sobie ze skutkami wichur? No Tych prac, tych interwencji jest dziś zdecydowanie mniej, więc można powiedzieć w pewnym stopniu strażacy mogą odetchnąć z ulgą, ale tych zgłoszeń jest coraz więcej. O tym jeszcze za chwilę. Co ważne, to również w wielu miejscach w regionie po prostu wczoraj brakowało prądu. No, w tym momencie około 500 odbiorców w regionie właśnie jest odciętych od energii elektrycznej. No, a wszystko to wynikało z tego, że wiatr zniszczył linie energetyczne, czy też połamał te słupy energetyczne. Na no, szczytowym, kulminacyjnym momencie bez prądu było 30 tysięcy odbiorców. No a jak mówiła w rozmowie ze mną Karolina Mirosław z Biura do spraw dystrybucji PGE, oddział w Lublinie, no poniedziałek wielkonocny to był trudny czas.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 No, trzeba tu jednak zaznaczyć bardzo wyraźnie, że w wielu już w tych miejscach udało się przywrócić e, e, zasilanie, no ale ekipy wciąż są e, w terenie. No i w sumie, tak jak mówiłaś, blisko 600 interwencji strażaków w Lubelskiem. Dużo się działo, a o szczegółach wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. 490 wiatrołomów. Mieliśmy uszkodzonych 88 budynków, z czego 43 to są budynki mieszkalne. W 29 wypadkach dachy zostały zerwane, w pozostałych uszkodzone były również budynki gospodarcze. Wiatr zrywał nie tylko dachy na tych wspomnianych budynkach, ale na przykład w Parczewie. powie wiatr był tak silny, że złamał dosłownie na Pół maszt łączności na dachu miejscowej Straży Pożarnej. Wskutek tego no, występowały spore trudności z łącznością. Natomiast w Białej Podlaskiej wiatr uszkodził dach miejscowego szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówił mi dyrektor placówki Marek Zawada.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 No, nie oznacza to jednak, że w ogóle tych osób poszkodowanych w regionie nie było. No, do najpoważniejszej sytuacji wczoraj doszło w powiecie ryckim, gdzie uszkodzona linia energety energetyczna poraziła mężczyznę, a poszkodowany no, w przytomnym stanie został przetransportowany do szpitala. No, a O szczegółach mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra. To mężczyzna w powiecie ryckim w miejscowości Bobrowniki został porażony, bo mężczyzna dotknął ogrodzenia po takiej sytuacji, w której linie energetyczne zerwane spadły na ogrodzenie. Po sesji temu mężczyźnie strażacy udzielili pierwszej pomocy, później przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który już zaopiekował się tą osobą i zabrał tego mężczyznę do szpitala. Jak sprawdzałem dosłownie przed chwilą, no i też jak widzę przed sobą pogoda nie odpuszcza, pada deszcz, wieje silny wiatr i jak się dowiadywałem dosłownie przed chwilą ponad 60 interwencji, to już chyba też wspominaliśmy w, na Lubelszczyźnie, a na koniec jeszcze wspomnę, że według synoptyków no do godziny 19 w regionie może powiać z siłą mniej więcej do 70-75 km na godzinę. To ja trzymam kciuki, żeby te ostrzeżenia synoptyków, jeżeli chodzi o silny wiatr, nie zostały przedłużone, bo też przed chwilą spojrzałam specjalnie na mapę pogodową, żeby zapytać jeszcze co czeka Lubelszczyznę w pogodzie. Natomiast rzeczywiście te ostatnie prognozy mówią także do 19 całej ściana wschodnia jeszcze z alertem przed silnym wiatrem. Później pojawią się e, alerty przed przymrozkami, ale to cała zachodnia i e, południowa Polska z tym alertem przed przymrozkami. Tomasz Machulski z Radia Lublin. Bardzo dziękuję Tomku. Bardzo dziękuję. I pozostajemy w regionie. Z nami jest Małgorzata Tymicka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Starym polonezem przemierzał około 8 tysięcy kilometrów, aby zebrać pieniądze na potrzeby podopiecznych domów dziecka. Czwórka przyjaciół z Białej Podlaskiej przygotowuje się do charytatywnego rajdu Złombol 2026, który już 27 czerwca wyruszy z Chorzowa do Maroka. E, powiedz, kto może wziąć udział w tym rajdzie. W rajdzie, który odbędzie się już po raz dwudziesty uczestniczy zwykle kilkaset ekip z całego kraju. Uczestnicy muszą poruszać się starymi samochodami wyprodukowanymi w byłych krajach bloku wschodniego lub których konstrukcja pochodzi z tamtych właśnie krajów. Spotkaliśmy się z wialską ekipą, aby zobaczyć jak prezentuje się ich samochód i jak wyglądają przygotowania do wyprawy. Proszę bardzo. Sprawny? Sprawny jak najbardziej, przegląd dwa tygodnie to mi przyszedł bez problemów, drobne poprawki i możemy ruszać trasę. To jest polony Caro Plus z 98 roku. Jak się jeździ takim samochodem na tak dalekie trasy? Jest to bardzo męczące, wyczerpujące fizycznie przede wszystkim, ponieważ temperatura w samochodzie, no, zakładamy, że przy tej edycji afrykańskiej temperatury będą osiągać około 50 stopni, więc będziemy mieli taką mobilną saunę. A bialska ekipa w rajdzie weźmie udział już po raz czwarty. Adam Gromacki, kapitan drużyny, tak wspomina swój pierwszy rajd, jaki odbył się do Turcji. Trochę tak zaszaleliśmy, kupiliśmy auto, przygotowaliśmy delikatnie wstępnie, a był to wyjazd aż do części azjatyckiej. Więc trochę niepewność, trochę strach, jak będzie to wyglądać. Nie ukrywajmy, że jeszcze... Cztery osoby w samochodzie spędzają ze sobą 24 godziny na dobę, łącznie z oslegami, bo spaliśmy w różnych miejscach w samochodzie, w namiocie, w jakichś hostelach, więc to też kwestia psychiki uczestników, czy wytrzymamy. W tym roku wybieramy się do Maroko, więc kolejny bardzo daleki wyjazd. Na czym dokładnie polega ta akcja? Raj z Wąbol jest największym rajdem charytatywnym w Europie. Polega to na zbiórce pieniędzy na potrzeby domów dziecka z całej Polski. Wstępnie, jak było to jeszcze nieduże pieniądze, były to tak naprawdę pomoc materialna przy zakupach różnych materiałów, mebli, środków czystości. Przez 19 edycji udało się już zebrać 22 miliony złotych. W związku z tym teraz są to już różnego rodzaju kursy dla dzieci, które już będą niedługo może opuszczać te domy dziecka, czyli kurs na jazdy, kursy fotograficzne, kursy programowania, żeby pomóc im wdrożyć się w dorosłe życie. A takie akcje na rzecz podopiecznych domów dziecka są bardzo ważne i potrzebne, mówi dyrektor domów dziecka z powiatu bialskiego Piotr Malesa. Jest to naprawdę wyjątkowa akcja. Uważam, że to ma ogromną siłę oddziaływania, bo to jest nie tylko pomoc finansowa, ale też jakby nagłośnienie potrzeby też dzieci w takim szerokim społecznym wymiarze, prawda? Tutaj dużo jest solidarności, integracji ludzi i pokazanie po prostu dobrej woli i dobrego serca w skali, można powiedzieć, globalnej. A żeby móc wyruszyć w rajdzie z Łombol, ekipa w nim uczestnicząca musi zebrać kwotę minimalną. W przypadku samochodu osobowego jest to 2800 zł. I tutaj albo szukamy darczyńców, firm, które chcą się rozreklamować na naszym pojeździe, którym jeździmy i naklejamy ich różne loga i oni robią te wpłaty. Są różne wpłaty indywidualne od osób, które chcą nam pomóc. W czasie rajdu również, ponieważ dostajemy ulotki w różnych językach i bardzo często ludzie na parkingach, na stacjach biznesowych zaczepiają, pytając, co za akcja, bo pierwszy raz widzą dany samochód, czy, czy w ogóle oklejony. I dajemy takie ulotki, bardzo często osoby wpłacają dodatkowe pieniądze. Płacają na konkretne konto. Tak, na konkretne konto albo przez yy, się pomaga... Tak jak to jest to w tym roku, albo na konto fundacji, która te pieniądze później już przekazuje do organizacji złomu. Dlaczego państwo się decydujecie na taką wyprawę, która wiąże się z trudem na pewno i z pewnymi poświęceniami? Myślę, że to jest tak. Pierwsza kwestia to jest chęć niesienia pomocy. A jeżeli możemy zrobić coś dobrego dla innych i jednocześnie też przeżyć przy tym jakąś przygodę, to czemu z tego nie skorzystać? Myślę, że rajd z Łąbol to naprawdę bardzo szczytna i piękna akcja. I wszyscy, którzy chcieliby ją wesprzeć, przypominamy, mogą to zrobić wchodząc na stronę www.siępomaga. A te wszystkie informacje zebrała dla Państwa Małgorzata Atymicka z Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jest 17.20. I Andrzej Grabowski, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzisiaj w wyśmienitym nastroju. Zgadnij, no, dlaczego. Bo wtorek, może dlatego? Święta nie, się w końcu skończymy. jest, jest przełamanie. Jest przełamanie Huberta Hurkacza Przełamał pasę. siedmiu porażek z rzędu. Sprawdziłam dzisiaj. Ostatni mecz mm -hmm. wygrany to był 20 stycznia. Trochę pierwsza dawno. runda Australian Open. No ale opowiadaj. Trenera teraz czy... dąży przecież Hubert Churkacz po drodze wyeliminować? I teoretycznie za tak, nowego nie mam. Wydaje mi się, że na razie Mateusz. Terczyński chyba będzie tam stery trzymał, ale... Czasem, czasem takie opcje, opcje tymczasowe sprawdzają się, o tym też powiem, chociaż właściwie ta opcja, o której powiem, jeśli chodzi o Jagielonie Białystok, to nie była taka tymczasowa, ale trochę eksperymentalna i też się sprawdziło, więc kto wie, może to też jest rozwiązanie, żeby zacząć znowu wygrywać. Tym bardziej, że y, Hubert dzisiaj nie wygrał z jakimś przypadkowym zawodnikiem, tylko z Włochem Dardelli, który w rankingu światowym jest na 21 miejscu. Dziś 7 do 6, 5 do 7 i 6 do 1, a przecież Hurkacz nie jest królem korotów ziemnych, więc chyba taka miła wskazówka na dalszą część sezonu. Bardzo, bardzo miła. Druga rundra, no już... No... Węgier Fabian Maroszan, który dziś e, był lepszy od Bośniaka Damira Dżumchura 6, 2, 6 i przypomnijmy, no dobry prognostyk, bo e, Hubert Hurkacz wygrał ich jedyny dotychczasowy mecz, to był 2023 rok, ćwierćfinał w Szanghaju, ale myślę, że 2023 rok, a Hubert Hurkacz to 2026 to jest zupełnie inna Nawet historia. Nawet po że widać, że to inny człowiek jest. Och, jak ja bym chciała wrócić do United Cup i tej formy Huberta Hurkacza, więc zobaczmy Zobaczymy, co tam jeszcze. Liga Mistrzów, proszę Pani, dzisiaj Oczywiście. przede wszystkim. Które pierwsze o 21. Sporting kontra Arsenal. I chyba to, na co wszyscy bardziej będą czekać. Czyli jakby ktoś miał do wyboru dwa ekrany, to pewnie na ten drugi bardziej będzie spoglądać, bo Real Madryt będzie grać, będzie grać z Bayernem Monachium. Żadna para klubów nie grała ze sobą częściej w głównych europejskich rozgrywkach, przypomina Die Welt. Real Madrid to wciąż jedna z najlepszych drużyn w Europie. To może być najtrudniejszy mecz, jaki można zagrać na wyjeździe w Mistrzów. To dodaje pozytywnej motywacji. Chcemy zagrać ten mecz i go wygrać. Tak cel wskazuje trener Bayernu Vincent Company, Lider klasyfikacji UEFA ugości drugą drużynę w tym zestawieniu. Podkręca atmosferę kicker. Sportowy portal zauważa, że Real będzie musiał poradzić sobie z napadem ostatnio praktycznie nie do zatrzymania – Kiker analizuje przyczyny skuteczności ofensywy Bayernu i wskazuje na połączenie dyscypliny i wolności zaoferowanej napastnikom. Adam Gorczewski, Polskie Radio. Rzeczy... No to kto wygra? Nie mam pojęcia, ale coś mi tak nos podpowiada ten Bayern, bo oni... Ja właśnie on... też takie mam wrażenie. Mimo, że Real, zawsze się, się, miało zawsze takie wrażenie, że jednak Real Liga Mistrzów, Real Liga Mistrzów, a tutaj może być, a ta... może być różnie. Bayern czasem ma takie drużyny, które prezentują dość nowoczesną piłkę i wydaje się, że ten obecny Bayern to jest podobny przypadek, więc czekamy na 21. W kraju o 19:00 na zwieńczenie 27 kolejki Ekstraklasa Arkadynia nie zagra z Zagłębiem Lubin. W naszej Ekstraklasie w tym sezonie, jak się banalnie mówi, nie ma spotkań o nic, bo faktycznie każde spotkanie jest o coś. Arka broni się przed spadkiem. Ma nowego trenera, doświadczonego Dariusza Banasika, a za głębie w tabeli jest czwarta. Wystarczy remis, żeby już było znowu drugie, więc tu sytuacja jest bardzo, bardzo otwarta. W stoku za to rozwinięcie informacji z soboty, bo w sobotę Jagiellonia oficjalnie ogłosiła, że przedłuża kontrakt z trenerem Adrianem Siemieńcem do końca przyszłego sezonu. Jagiellonia mogła to zrobić jednostronnie, ale panowie postanowili się dogadać polubownie i pójść troszeczkę na rękę trenera trener bardzo zadowolony. Bardzo doceniam to i bardzo dziękuję klubowi, że na moją prośbę jest to porozumienie, a nie jednostronne przedłużenie umowy, do której klub po prostu miał prawo, ale no. czuję to dzisiaj, odbieram to jako wyraz szacunku w moją stronę i zrozumienie też moich myśli i, i może pewnego rodzaju też potrzeb. To trener Siemieniec, a to wiceprezes Jagiellonii Maszyny Szymański. Kontrakt y, zawiera klauzulę wykupu dotyczącą tylko i wyłącznie klubów zagranicznych. Też wspólnie ustaliliśmy sobie. Po prostu terminy, w których to będzie mogło być możliwe, co nam pozwala też jako klubowi odpowiednio się przygotować do, do różnych rozwiązań. W kraju też ligi i kilka ważnych wydarzeń, Między innymi dziś mistrzami Polski mogą zostać hokeiści GKS-u Tychy o 20.34 mecz finału z GKS-em Katowice, więc jeśli Tyszanie wygrają, to będą już na pewno mistrzem. W Tauron Lidze Siatkarek możemy poznać finalistki, o ile deweloper z Rzeszów znów wygra z BKS-em Bielsko-Biała, tym razem mecz w Bielsku, start za chwilę. Plus Lidze Siatkarzy poznamy kolejnego półfinalistę, to będzie albo Projekt Warszawa, albo Jastrzemski Węgiel, tu start o 20.30 i też niebawem, w Ekstraklasie Koszykary z Lublin może wskoczyć do finału, jeśli pokona we Wrocławiu Ślęcę. Proszę pani, ważna informacja dla pani, z pani zamiłowaniem biegowym. Tak. Od 2030 roku bieg maratoński wychodzi z Mistrzostw Świata, takich tradycyjnych, lekkoatletycznych i będą od 30 roku oddzielne Mistrzostwa Świata w biegach maratońskich. Ten pierwszy ma się najprawdopodobniej, te pierwsze mają się odbyć w Atenach. Także Który to jest rok? 2030, czyli za 4 lata. No, chyba się nie załapię. Wszystko jest, wszystko jest możliwe, ale Sebastian Koł, e, e, szef Światowej Federacji Lepkatu. popieram, Lepka, tej... popieram propozycję, jak najbardziej. Zachwycony, że, że, że prawdopodobnie to się w Atenach odbędzie, no bo to przecież święte miejsce dla jego Maratańskiego. No dobrze, e, wybierzmy się do Stanów. Bo stamtąd dwie ciekawostki, obie koszykarskie Jan Pachlowski nad wszystkim czuwa, o wszystkim nam opowie. Zaraz o tym nastolatku powiemy, ale na początek Janku o Onilu, który stwierdził, że zakłada Ligę Wsadów. O co chodzi? To prawda, to będzie takie mocno wspierane, medialne widowisko. Stanowi w ogóle rozwinięcie takiej serii telewizyjnej, ona się nazywa Darkman, Dunk Dunk, czyli Sad, która zadebiutowała już w zeszłym roku. i celem jest przekształcenie konkursów Sadów. Państwo znają te konkursy z tutaj All Star Game, czyli z weekendu gwiazd Ligi NBA. To zawsze sobota, przed tym meczem niedzielnym gwiazd to są właśnie konkursy koszykarskie. Ten konkurs Sadów jest najbardziej emocjonujący i wzbudza najwięcej emocji. No i właśnie o to chodzi, aby takich jednostronnych wydarzeń pokazać to w takiej zorganizowanej profesjonalnej rywalizacji sportowej. W pierwszym sezonie ligi, w którym weźmie udział, udział 24 sportowców z całego świata, odbędą się takie cztery transmitowane na żywo turnieje fazy grupowej, podczas których zawodnicy będą walczyć awans do mistrzostw świata dunkmen. To się będzie nazywać, a zwycięzca finału otrzyma główną nagrodę w wysokości no, bagatela. Pół miliona dolarów tutaj jest do wygrania. Ci sportowcy to innowatorzy, a Dunkman zapewnił globalną scenę, wysoką stawkę oraz szansę na zbudowanie kariery w oparciu o to, co kochają. Oświadczył Onil, który pełnić będzie funkcję komisarza tej ligi. No i liga będzie celować w takich odbiorców zainteresowanych zarówno sportem, jak i kulturą. To się tutaj podkreśla. Chodzi o partnerstwo z Onilem i to pomoże też stworzyć takie programy oparte na osobowościach i jak się podkreśla, kreatywności czułowych. Tankerów. Janku, no to szybciutko o tym nastolatku, bo czas nas goni, 40 sekund mamy. Pierwszy dziewiętnastolatek, który tutaj zdobył 50 punktów, powyżej 50 punktów, ma 19 lat, wybrany z jedynką w drafcie przeciwko Magic, 51 oczek. No i żeby tutaj potwierdzić swoją formę, 45 punktów w następnym meczu przeciwko Lakers. Przejdźmy, jak te amerykańskie media podkreślają, samego Lebrona Jamesa. Mamy czas jeszcze puścić tutaj. Mamy, mamy. Mega i Proszę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 Dallas, gracz Dallas Mavericks Cooper Flag w tym roku notuje bardzo dobrą średnią, 21 punktów na mecz. Ja tylko dodam na koniec wypowiedzi Janka Pachlowskiego, że jest taka pozycja w koszykówce niski skrzydłowa, a ten Cooper Flag jest właśnie niby niskim skrzydłowym, ma ponad 2 metry, także tam nie ma co wierzyć. Dzisiaj Dla wiadomości sportowe z całego świata. Tak. Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję. dziękuję. Reklama. Bo w media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 Minęła 17.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Donald Trump ostrzega Teheran i grozi, że tej nocy zginie cała cywilizacja. Za niecałe 9 godzin mija termin wyznaczony Iranowi przez amerykańskiego prezydenta na otwarcie cieśniny Ormus. Cała cywilizacja zginie dziś w nocy, by nigdy już nie powrócić. Nie chce, aby do tego doszło, lecz prawdopodobnie tak się stanie, napisał Donald Trump w serwisie Truth Social. W odpowiedzi na kolejne groźby Iran zerwał bezpośrednią komunikację ze Stanami Zjednoczonymi. Zagroził też zamknięciem cieśniny Bab al-Mandab łączącej Morze Arabskie z Morzem Czerwonym. Więcej o tym serwisie specjalnym na Polskie Radio 24.pl. Awaria energetyczna w szpitalu miejskim imienia Strusia w Poznaniu. Z powodu braku zasilania nieczynne są poradnie specjalistyczne. Szpitalne oddziały są zasilane z agregatów. Nie było jednak potrzeby ewakuacji pacjentów. Oddział ratunkowy także działa, choć w niepełnym zakresie, powiedziała nam rzeczniczka placówki Zuzanna Pankros. Szpitalny oddział ratunkowy działa w ograniczonym zakresie. Tutaj mamy ogromny apel do pacjentów, którzy zgłaszają się na SOR o własnych siłach, aby w miarę możliwości wybierali na chwilę obecną inną placówkę medyczną, która ma szpitalny oddział ratunkowy. Do awarii doszło około godziny 14. Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać naprawa. Samolot wróci do eksploatacji najpóźniej w ciągu jednego dnia. Piorun uderzył w maszynę polskich linii lotniczy LOT yy, lecącą z Warszawy do Stambułu. Samolot zawrócił i bezpiecznie wylądował na lotnisku Chopina. Jak przekazał rzecznik prasowy LOTU Krzysztof Moczulski nikomu nic się nie stało. Zaczyna się wiosna, więc te zdarzenia z udziałem piorunów będą coraz częstsze. Standardowo po uderzeniu pioruna zlecane jest wykonanie przeglądu. Jak informuje przewoźnik, lądowanie przebiegło spokojnie i nie było sytuacji awaryjnej. Pasażerowie polecieli do Stambułu innym samolotem. Już nie wiatr, a chłód da nam się we znaki najbliższej nocy. W wielu miejscach kraju temperatura spadnie poniżej zera, powiedziała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.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 Południe w Polskim Radiu 24. Jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach koniec z silnym wiatrem na wschodzie Polski, ale za to czekają nas przymrozki. Rzeczywiście, jak patrzę na tę mapę pogodową, to cała zachodnia i południowa Polska z alertem przed przymrozkami. Te ostrzeżenia obowiązują od Pomorza, przez Wielkopolskę, ziemię lubuską, Dolny Śląsk, aż po południowe powiaty województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. No, to nie jest łatwy, łatwy początek wiosny, tak to powiem. A teraz czas na kolejną rozmowę polityczną. Paweł Pawłowski i jego gość. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A moim gościem jest Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Witam, dzień dobry. Witam serdecznie pana, witam państwa. Panie pośle, zacznijmy od słów Donalda Trumpa, które wywołały, można powiedzieć, burzę trzymając się tej nomenklatury pogodowej. Cała cywilizacja zginie tej nocy, już nigdy się nie odrodzi, nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie, tak napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. No i sytuacja oczywiście dotyczy Iranu. Zastanawiam się, czy w panu, panie pośle, te słowa budzą jakiś niepokój? Panie redaktorze, no to wszystko jest bardzo niekomfortowe dla nas, dla Polaków, bo Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, naszym gwarantem i partnerem handlowym. I to nie są słowa, których oczekiwalibyśmy w sytuacji takiej, kiedy to Stany Zjednoczone i państwo Izrael hmm, kilka tygodni temu rozpoczęło tę wojnę i nie za bardzo chyba w tej chwili inicjatorzy wiedzą jak ją zakończyć, a przynajmniej jak zredukować konsekwencje gospodarcze, które objęły już cały świat. Wydaje się panu, że to jest bardziej jakiś polityczny blef Donalda Trumpa, czy jednak zapowiedź eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie? Mi się taki język nie podoba. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że nazywa się ludzi, zwierzęta, ludzi zwierzętami. Chociaż oczywiście terroryści zasługują na, na hańbę i na potępienie za swoje czyny, które realizują. Iran jest reżimem, który jest sponsorem terroryzmu, ale, ale ani ten język, ani też no, forma tych negocjacji, która jest prowadzona aktualnie, Niespecjalnie, niespecjalnie mi się podoba. Natomiast najważniejsze dla nas jest to, żeby, żeby ta sytuacja się jak najszybciej zakończyła, co nie będzie prosto. proste. Dlatego też i ta furia, i ten język, i te emocje, bo to wszystko się przekłada na sytuację również w Stanach Zjednoczonych, na niezadowolenie Amerykanów, no, ale również na wybory w listopadzie, wybory połówkowe do kongresu, no, które będą poważnym testem dla tej administracji. No i sytuacja przekłada się także na atmosferę tę ekonomiczną i tę polityczną w Europie. Marcin Przedacz, prezydencki minister, ostatnio w Polsat News powiedział tak, że część zachodnich sojuszników, którzy dysponują odpowiednią flotą w ramach działalności koalicyjnej powinno wesprzeć Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Zastanawiam się, jakie jest pana zdanie na ten temat. Czy kraje Zachodu Europy powinny się jakkolwiek włączyć w wojnę na Bliskim Wschodzie? To po pierwsze, panie redaktorze, no my też jesteśmy częścią Zachodu, my jesteśmy częścią e, struktur europejskich, jesteśmy częścią e, NATO. Mówi się, że jesteśmy fl flanką wschodnią NATO, ale jesteśmy krajem, który, do którego te słowa też mogły być skierowane. Nie wiem, jaka była intencja m, pana ministra. Natomiast no, wydaje się, że e, ta sytuacja, z którą, którą obserwujemy, również... Te komentarze, które płyną z bezpośredniego zaplecza Karola Nawrockiego, są bardzo niepokojące. No, pamiętam e, e, ten nacisk, tę presję, którą e, wywoływali wobec e, polskiego premiera i polskiego rządu, żeby przystąpić do, do Rady Pokoju. Prezes Kaczyński nawet mówił wprost wpłaccie ten miliard dolarów, bo Pol Polska nie jest już krajem. Jest. Przepraszam, e, wiatr natomiast chcę, chcę powiedzieć, że takie słowa są po prostu nieodpowiedzialne i skrajnie szkodliwe. Rozumiem, że gdyby to od pana zależało, to polski żołnierz nie znalazłby się na Bliskim Wschodzie. Absolutnie nie i taka deklaracja jest polskiego, polskiego rządu i chcę o tym powiedzieć bardzo, bardzo wprost. To niepokoi, że, że ktoś stawia wszystko na jedną kartę, tak samo w relacjach e, e, amerykańskich, bo przecież e... może występować, każdy za chwilę, także ekipa prezydencka będzie musiała współpracować z tą który niekoniecznie będzie e, budowany przez większość e, środowiska MAGA. To zostawmy w takim razie, panie pośle, sprawy zagraniczne. Przypomnę, moim gościem jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje wewnątrz kraju, konkretnie wewnątrz konkurencyjnej wobec Koalicji Obywatelskiej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz Morawiecki chce założyć własne stowarzyszenie. Były minister w jego rządzie Krzysztof Szczucki zostaje zawieszony w prawach członka partii. W Prawie i Sprawiedliwości iskrzy, co do tego nie mamy wątpliwości. Zastanawiam się, czy pan się uśmiecha, patrząc na to. Co dzieje się w partii z siedzibą na Nowogrodzkiej? Przede wszystkim ja mam takie wrażenie, że ta partia nie pomaga polskiemu bezpieczeństwu i mam też takie przekonanie, że jest zajęta swoimi kryzysami, wewnętrznymi walkami, za chwilę walkami o, o miejsca na listach wyborczych, a nie, my, a nie specjalnie myślą o, o bezpieczeństwie Polski. No, czego przykładem były te skandaliczne kanaliczne wizyty w Budapeszcie, ale też no, wsparcie Wiktora Orbana, który co pokazują także te doniesienia mediów amerykańskich. No, po prostu nawet nie ukrywa, że chce być myszką, która wspiera lwa. A którym to lwem nazywa? Nazywa Rosję i chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Orban gra na, na podział Europy Orban gra na, e, na budowanie e, braku jedności e, sojuszniczej i to wszystko jest skandaliczne, że ktoś stawia wyżej jakieś interesy partyjne, współpracę międzynarodową w ramach partii nacjonalistycznych, aniżeli dobro Polski. Tylko panie pośle, zostawmy właśnie na razie samego Orbana, a porozmawiajmy o tym, co jest dobre dla Polski, bo wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki, jeśli rzeczywiście założy jakieś centroprawicowe stowarzyszenie, które może okazać się jakimś zalążkiem kolejnej partii, czy to nie jest groźny scenariusz dla Koalicji Obywatelskiej? Bo jednak centrowo nastawiony na prawicy Mateusz Morawiecki, no, mógłby odebrać część wyborców Koalicji Obywatelskiej, jeśli by rzeczywiście zdecydował się na swoją, oddzielną, własną drogę na polskiej scenie politycznej. Zastanawiam się, co pan na to? Panie redaktorze, powiesz się, ja mam wątpliwości, czy Mateusz Marowieckim jest, jest politycznym centrum. Raczej centrum to jest na po prostu... prawicy. To się umówmy, że jest... bardziej centrum na prawicy niż centrum takim... No, biorąc faktyczny. pod uwagę, że mamy do czynienia w tej chwili z rywalizacją tak naprawdę trzech trzech konfederacji i, i Przemysław Starnek stara się Podbierać elektorat Grzegorzowi Braunowi, który się nie cofa do realizacji, że tak powiem, nawet, nawet świństwa, i, a w jego, a w jego, jego narracji przebija również antysemityzm, czy też czy też pogarda dla innych. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: Mateusz Morawiecki ma sporo za uszami, całe jego środowisko. I mam absolutne przekonanie, że to, że jest na tym aucie politycznym w ramach PiS-u. No to też jest spowodowane tym, że Jarosław Kaczyński wie, że te sprawy, które nadzorował on, bezpośredniego ludzie, jak Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, jak agregaty dla Ukrainy, to może być duże obciążenie e, także w przyszłym roku. Pani pośle, porozmawiam w takim razie jeszcze co dotyczy tutaj kwestii ekonomicznych, bo okazuje się, że 80% Polaków popiera wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na paliwa do końca 2026 roku. No i wynika tak z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster. Zastanawiam się, co na to Koalicja Obywatelska, bo Polacy mówią, ch chcemy, żeby rząd ręcznie sterował cenami paliw co najmniej do końca roku. Czy Koalicja Obywatelska ugnie się, czy powinna się ugiąć, koledzy z Parlamentu Polskiego powinni się ugiąć pod tymi sondażami. Panie redaktorze, ja jako poseł do Parlamentu Europejskiego też widzę, jak dużo polski rząd zrobił w kwestii kontroli ceny paliwa i nie znam żadnego innego rządu, który obniżył akcyzę, obniżył VAT, ale również doprowadził do możliwości regulowania maksymalnej ceny. Oczywiście w oparciu o, o kryteria, które pojawiają się na rynku. To, to właśnie, bo ja znam prąd. taki rząd, który ręcznie regulował ceny i to był rząd Prawa i Sprawiedliwości, co było przez państwa i przez polityków koalicji obywatelskiej krytykowane. Czym to się różni? Ta regulacja ręczna dzisiaj, a ta regulacja ręczna poprzednie? Czy mówi pan o tych nieczynnych dystrybutorach wtedy, kiedy była kampania wyborcza, tak było pamiętamy. To konsekwencją, tego, tak, tej ręcznej pamiętamy, regulacji. Pamiętamy te, te działania, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Trzymanie w ryzach ceny paliwa ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych, przemysłu, usług. Od tej ceny zależy wszystko, więc rząd musiał dokonać pewnego rodzaju interwencji po to, żeby przede wszystkim nie doprowadzić do inflacji, bo mamy ją bardzo niską no i po drugie... Mam absolutne przekonanie, że, że nawet wtedy, kiedy jesteśmy niewinni tej sytuacji geopolitycznej, te, temu wszystkiemu, co nas wplątano jako świat, no, musimy przede wszystkim chronić naszą gospodarkę, chronić inflację, i to jest najważniejsze. To jeszcze jeden temat, który chciałbym z Panem poruszyć jako z politykiem Koalicji Obywatelskiej. Mianowicie dzisiaj o poranku dziennikarz wirtualnej Polski Michał Janczura ujawnił duży skandal. Osoba z najbliższej rodziny senatora Koalicji Obywatelskiej, Tomasza Lęca, była operowana w publicznym szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Poza kolejką, bez rejestracji, bez zgody na zabieg, bez dokumentacji. Anestezjolog nawet zszedł z dyżuru, żeby wykonać, żeby pomagać, żeby asystować przy tym zabiegu, z dyżuru na oddziale intensywnej terapii. Zastanawiam się, czy senator Tomasz Lenz powinien ponieść jakieś konsekwencje tej działalności? Panie redaktorze, no, ja, ja rozumiem, że takie sytuacje zawsze są wyjaśniane i, e, i potrzeba też e, czasu i też wysłuchania stron. I, i, I naprawdę jakby nie czuję się ani kompetentny, ani, ani, ani osoba. Nie jestem osobą, która zna tę sytuację, więc pozwoli pan, że, że, że uchylę się odpowiedzi na to, e, na to pytanie. Jeżeli się pojawił problem, rzeczywiście trzeba go. E, dokładnie wyjaśnić. Pytam, bo będąc w opozycji jeszcze bardzo mocno krytykowali państwo tego typu wydarzenia, jeśli dotyczyły one poprzedniej władzy, więc zastanawiam się, czy podobne standardy powinny być zastosowane do aktualnej władzy. Jakich żądaliście od tej władzy? Panie dyrektorze, dajmy, dajmy czas. Jesteśmy tuż po świętach. Klub Parlamentarny wraca, rozumiem, do swojej pracy. Ja też jestem w tej chwili już na lotnisku w i za chwilę zaczynamy, zaczynam też odlot do, do, do Brukseli. Mówię to po prostu o tym, że, że wracamy do rzeczywistości, tak, która jest, która jest bardzo ważna. W, w niedzielę też będę na, na, na zaproszenie środowiska Tisza, środowiska Petera Madziara w, w Budapeszcie. Bo to są ważne wybory. więc. Aktywności są duże, natomiast jak powiedziałem, każda sprawa, która, która budzi jakieś kontrowersje musi być wyjaśniona i my jesteśmy tym środowiskiem, które, które, które na pewno pod nie zamiata tego typu spraw, które wymagają publicznego wyjaśnienia. Będziemy oczywiście to sprawdzać. Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie panie dyrektorze, pozdrawiam Państwa. 24 pytania. Rozmowa polityczna. jest 1746. Saldo, magazyn gospodarczy. Marek Klapa w studiu. Dzień dobry. Dzień Witam dobry. cię poświątecznie. Odpocząłeś. Odpocząłem. <gry> Chociaż myślę, że dzisiaj to oczywiście w dalszym, dalszej części będziemy rozmawiać. Wszystkim ciśnienie podnosi Donald Trump i Zdecyd jego kolejne. Zdecydowanie. Ja I myślę, że to się też na gospodarce. I tak, tak. I właśnie wszyscy chyba o świętach zapomnieli. Ale słuchaj, zacznijmy od e, giełdy kryptowalut mhm. i niepokojących doniesieniach money.pl i wirtualnej Polski. Co wiemy o tej sprawie, jak na zarzuty mediów reagują? Władze spółki. I faktycznie tak należy na ten problem spojrzeć. Z jednej strony to, o czym y, y, piszą y, media i to, co odpowiada sama spółka, bo to są dwie różne historie. dziennikarze mani.pl i Wirtualnej Polski informują, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością. Mowa jest o spadku rezerw bitcoinów giełdy o 99%, a autorzy tego artykułu informują, że użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków. To jest ciekawe, bo też Polskie Radio zapytało Komisji Nadzoru Finansowego, jak wygląda z perspektywy właśnie tej instytucji, i regulatora ta sprawa. No i KNF poinformowała Polskie Radio, że nie jest właściwa, jeśli chodzi o nadzór nad giełdami to Oznacza to, że komisja nie posiada uprawnień do monitorowania jej działalności. Natomiast sam prezes zonda krypto, Przemysław Kral, napisał w mediach społecznościowych dość obszernie, to jest dość długa wypowiedź, czy też wpis, że zarządzana przez niego firma jest, i tutaj cytat, stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem. Autorom artykułu zarzuca kreowanie paniki w oparciu o wyrywkowe dane i brak zrozumienia specyfiki działania licencjonowanych instytucji finansowych. To był drugi cytat. A w dalszej części oświadcza, że ten tekst, o którym głośno dzisiaj w Polsce, powstał na podstawie analiz obarczonych błędami. Ja jestem przekonany, że jeszcze ta sprawa no, na pewno potrwa. I, i, i, I sama giełda, jak i dziennikarze. No, tutaj wymiana zdań zapewne będzie, e, ale w takich sytuacjach czas tutaj weryfikuje wiele rzeczy, więc... Czyli trzeba poczekać, bardzo, jak ta sprawa będzie ciekawy. się tak. rozwijać. To zmieniamy teraz temat paliwa, kontrole, cen przez Krajową Administrację mm -hmm. Skarbową. Wiemy, że były one przeprowadzane także w święta, jakie wnioski? A tankowałaś w święta? Nie, nie tankowałam. Nie tankowałaś? Nie. Bo gdybyś tankowała, to mogłabyś sama zrobić taką kontrolę, czy te ceny na pylonie Nie, ale nie wiesz co, ja, ja, ja codziennie, e, ja codziennie e, obok domu mam stację e, paliw, więc A. codziennie przejeżdżam, i, I monitoruje, i tak. U mnie przestrzegają. No to wyobraź sobie, że Krajowa Administracja Skarbowa wykonuje tę samą pracę. No nie sądzę, żeby bez okna, ale jeździ po Polsce i podczas świąt na 26 stacjach benzynowych, uwaga... Sporo. Stwierdzono zawyżanie cen paliw. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza, czy przestrzegane są przepisy o maksymalnej cenie paliwa, a rzeczniczka KAS, pani Justyna pasieczyńska powiedziała, że nieprawidłowości wykryto właśnie w okresie świątecznym. No to posłuchajmy.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 500... To jest duża skala, tak, prawda? Bo jak wszystko. na 620 parę, bo ja rozumiem, jakby to było kilka tysięcy. Tym bardziej, że te pylony przecież prawda? widać z odległości, to dość. Więc dużej. i jeszcze przypomnijmy, bo te kary są wysokie. Kary są wysokie i one zostały również wprowadzone tą ustawą, która de facto obowiązuje od końcówki marca. Przypomnijmy, że te maksymalne ceny paliw obowiązują, popatrz jak ten czas szybko leci, od 31 marca, a Justyna Pasieczyńska powiedziała jeszcze, że od właśnie tego dnia, kiedy weszły ceny paliw, do 6 kwietnia, czyli do wczoraj, przeprowadzono na stacjach ponad 2800 kontroli i tutaj ta skala procentowo wydaje się mniejsza, bo łącznie wykazała nieprawidłowości na 46 stacjach. A zatem widać, że tutaj święta stały się dla niektórych okazją do zarobku. Popatrz. Coś niesamowitego. Mhm. No dobrze, ale pam pamiętamy też o tym, że przez kilka dni ta maksymalna cena została zamrożona. Te ostatnie tak. informacje mieliśmy w piątek i te ceny obowiązywały sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek. I dziś mamy nowy komunikat ministra energii. Czyli jakie ceny jutro? Zaczynamy od benzyny czy od dieselka? Od benzyny. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21. Chyba zmiany. bez zmian. Tak, bez tak dokładnie. 98,682, a oleju napędowego 7,87. Tak mają wyglądać te maksymalne ceny od jutra. A zatem nie ma potrzeby, żeby teraz ktoś szybko na zapas tankował. Nie, nie, nie. Spokojnie. No właśnie, ale zastanówmy się, co wydarzy się dziś Ojej. w nocy, gdyż na no, Donald Trump zaostrza tę retorykę, stawia ultimatum, kolejne ultimatum, tym razem to jest godzina 20 czasu waszyngtońskiego, to jest u nas godzina druga. druga w nocy z torku na środę, czyli ta dzisiejsza noc. No i Donald Trump sugeruje eskalację działań na Bliskim Wschodzie. Powiedz mi, bo te, tych wpisów było, było trochę, mhm. taki w niedzielę był też szeroko komentowany, gdzie tam pojawiły się wulgaryzmy. No Dzisiaj e, przyznam, że bardzo niepokojące o tym, że to już jest koniec i nie zostanie nic, więc jaka jest reakcja, czy, czy rynki jakoś reagują na te słowa, czy z wykresów możemy odczytać jakieś nastroje inwestorów, no, którzy są bardzo wrażliwi na wszystko, co dzieje się wokół Iranu? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie jeżeli przeczytaliśmy krótko po 14 takie zdanie, że dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja tak. i nigdy już nie powróci, to brzmi to wręcz apokaliptycznie, ale ja sobie zerknąłem i obserwuję od tego momentu, zresztą już wcześniej miałem włączone wykresy, jak będzie zachowywała się ropa i tutaj jakiegoś skoku potężnego nie było, to znaczy był taki moment, że rzeczywiście było wahnięcie tam o dolara w górę, powiedzmy sobie, w przypadku ropy naftowej, ale ono właściwie było niczym w porównaniu z, ze wzrostem między godziną mniej więcej 11.30 a 13, czyli jeszcze przed tym wpisem. Rynki zdają się, jeżeli chodzi o rynek Gropy zdają się przybierać taką pozycję oczekującą. Czyli w żadną stronę tutaj nie ma wachnięcia. Wszystko zweryfikuje się w nocy. I dzisiaj nawet rozmawiałem krótko z panem Markiem Rogalskim. Serdecznie pozdrawiamy. I szybkiego powrotu do zdrowia życzymy. Powiedział mi, że faktycznie można zauważyć na rynkach od pewnego czasu takie obliczanie wszystkich strategii rynkowych na to, że ta wojna szybko się skończy. Tylko okay. nagle przychodzi taki wpis, no wiesz, tylko ja się też zastanawiam nad tym, bo pamiętam jak rozmawialiśmy mhm. jakiś czas temu, no przypomnijmy, ta wojna wybuchła 28 lutego, więc to już jest no, półtora miesiąca i na początku rynki bardzo reagowały na wszystkie wpisy Donalda Trumpa. Czy to też jest tak? Bo, no przypomnijmy, to jest chyba drugie albo trzecie ultimatum, już było ultimatum dla, dla Iranu i y, później Donald Trump się z tego wycofał i powiedział, że jednak prowadzone są e, rozmowy. Szczerze mówiąc teraz, e, jakbyśmy prześledzili co się dzieje od soboty, pierwsza informacja odnośnie tego, że ultimatum 48 godzin pojawiła się w sobotę e, na 48 godzin, czyli to powinien być poniedziałek. Później się pojawił kolejny wpis w niedzielę z przedłużeniem, że jednak nie poniedziałek, a wtorek. No mamy wtorek, dzisiaj jest ten wpis oczywiście, który zaniepokoił wszystkich, no bo on się pojawił po czternastej czasu polskiego. My Zastanawiam się też na tym, czy rynki, patrząc na to, jak zmienne są wpisy i, i nastroje Donalda mhm. Trumpa, też z ostrożnością reaguje. Osobny kalendarz na te terminy i na te decyzje trzeba e, chyba prowadzić, ale faktycznie jest tak, że rynki uodparniają się. To było szczególnie widoczne w momencie, kiedy Donald Trump wprowadzał kolejne taryfy celne w tamtym roku, dokładnie rok temu. Wtedy giełda bardzo nerwowo reagowała, a potem już każdy wpis traktowała z rezerwą. Teraz jednak ja bym odróżnił. Na rynku ropy widać taki spokój, okay. ale już na e, rynkach giełdowych, o czym za chwilę powiemy, już tak dobrze nie było i na przykład jeżeli spojrzę sobie na Europę, m, to jeszcze około 12 dość sporo indeksów było na zielono. W tej chwili tylko Sztokholm i to na takim naprawdę symbolicznym wzroście o 800%. Co to jest? Natomiast wszystkie inne europejskie giełdy na czerwono i teraz zerkam na Stany Zjednoczone i też nie wygląda to optymistycznie, bo w Stanach Zjednoczonych Nasdaq m, w tej chwili traci ponad 1%, a S&P 500 prawie 1%. A zatem widać, że te nastroje się pogorszyły. To na koniec polska giełda. Jak zakończył się dzień i jak teraz waluty? No właśnie warszawska giełda zachowała się bardzo podobnie do tego, co obserwowaliśmy mm, na zachodzie Europy. I powiem Ci szczerze, do godziny mniej więcej 11.00. To nawet takie wpisy się pojawiały wśród inwestorów i wśród dziennikarzy ekonomicznych, że jaka wojna, giełda rośnie i faktycznie była intensywna zieleń na wszystkich indeksach. Jak było saldo o 12.30. Ja mówiłem o tej zieleni. Teraz wszystko na czerwono. Spadki może nie są duże, ale jednak są. WIK stracił 43 setne procent, WIK 20, 49 setnych procent, MWIK 40, setne procent i SWIK 80, 44 setne procent. To powiedz mi, bo zerkamy na zegar, na waluty mamy jeszcze czas. Mamy czas, 50 sekund. No to wyrobimy się. Za jedno euro w tej chwili musimy zapłacić 4 zł. i 27 groszy. Widać niewielkie, ale jednak umocnienie się wspólnej waluty. Do Dolar amerykański symbolicznie stracił 9% i w tej chwili musimy zapłacić za dolara i 3,69 groszy. Fund brytyjski, tutaj też śladowe wręcz umocnienie 4,83 i fund brytyjski 4,61. I widać, ja mam takie wrażenie, że akurat rynek walutowy najspokojniej reaguje na to, co dzieje się w światowej gospodarce. Czyli pozostańmy w spokojni przed tym, co wydarzy się w nocy. Marek Klap Najważniejsze informacje gospodarcze przygotował dla Państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Magazyn Gospodarczy, Reklama.